Ja, branża mnie brzydzi Raperzy, z których największa polewa Są kurwa najbardziej prawdziwi mnie głowa, jebany wirus, znaczy się CD Tak i na twarzy, na blokach, na głowie, na zawsze na płycie, tak znaczy się CD Co powiesz Siri? You're asking me? Ja OK, you killing? Nie odbieram telefonów Ja, bo jestem porytanie głupi Nie poczuję się nikomu What? Pieniądze dostajemy ze sztuki ja Wiedziałem po co ci debile robili dziesiony pojebaneć półny byłeś ustawiony krąc mało latów zadziwiony, bo się życie sobie prawdę dajecie w pigułce, którą możecie zarzucić I wie co chcecie mi zarzucić? 700 tekstów, jak ją, kurwa mam oszukać Ona wie dobrze, że w chuju mam szybką na pikę, Nie ścigam się, chodzi o stilu Ona rozumie co to znaczy przelot, bo mam zero, się coś pomyliło Czasy pojebane, cyfrowa podkrętka, papilarne linie goni w stołek ja już jak to zacząłem, a plany schowane mam dobrze zacząłem. czołem Nowowymi numerami ciągle obracam na nowy iPhone, starą Motorola Przepraszam za wszystkie złoty, których nie dograłem Pisałem i spalił je ogień Teraz będą całowali po rękach tylko po to, by kurwa dostać koronę Polej kolejkę zastanie w kolejce, ci zbombimy kolej, a kolej nie modę Czuję, że żyję tylko dla koncertu, bo pragnie nie gaszę jak poleje wodę Każdy ma swoją motywę, ja popatrzę z góry po prostu na kolejny schodę. Brudna ściana, co dzień budzik, tak zrok kurwa Kura ściana, może ludzi, Mama, domny tata, domny blok, kurwa Dom na Siri, domny blok, dom na Siri What the fuck? Brudna ściana, to dzień budzik, tak wzrok kurwa Głębokie kieszenie, a nie noszy bagi Obiecałem sobie, nigdy więcej bragi Średnio widzę to jak stary tagi, teraz obiecałem sobie nigdy tatuaży Teraz mówię, tylko nie na twarzy Siema, zmieniam punkt widzenia, firma się rozwija Elo, buenos dias, komu dziękować mam za ADHD? Ona sweet chiri, ja piripiri Do you need help? Nie pytam CD hmm. not really, przed lustrem robię Top bilen, top bilen. Łapiemy sumy za wąsy, ale nie chodzi o jointy Uuuu, kanapki zdobyne za falsy Zamiar trójkoty w moim monigiri Zobacz, mama, to mój rok, stawiam Oszuta. Miałeś no za woldem, mord, wielki błąd, kurwa! Ja, ja! Yeah, yeah. Brudna ściana co dzień budzik, tak wzrok, kurwa! Kura ściana może ludzi, la rok, kurwa! Dumna mama, dumny tata, dumny blok, kurwa! Domna Siri, dumny blok, dumna Siri! What the fuck? Brudna ściana co dzień budzi tak wzrok, kurwa! Kura ściana może ludzi, las Siana co dzień budzik tak wzrok kurwa Kura siana, może ludzi las rąk kurwa Domna mama, domny tata, domny blok, kurwa Domna siriate, domny blok, domna siriate What the fuck?